Hello. Witam, space people, że Mamy dzisiaj 19 lipca 2015 roku. Chciałem przeczytać fragment mojej pracy o inkwizycji współczesnej prowadzonej przez Kościół Katolicki, dotyczący głównie egzorcyzmów. Kościół Katolicki uważa się za instytucję niosącą dobro, bo dali w średniowieczu szpitale i szkoły. Cynizm tych oszustów bazujących na niewiedzy ludzkiej, o którą gorliwie dbają, polega na tym, że w średniowieczu nikt inny poza nimi i szlaktom szpitali budować nie mógł. A zbudowano tego tak mało, że ilość osób leczących się w starożytności był większy niż za ich czasów. Podobnie ilość umiejących czytać i pisać. Najczęściej uczyć się mogli tylko duchowni. Lud w tym pocie trzymano. Dróg... Kler katolicki zwalczał przez stulecia, podobnie jak radio i Kolej Żelazną. Druk był od szatana, w encyklikach pisano. Medycyna polegała na tym, że albo otwierano czaszkę i wycinano kawałek mózgu, w którym miał zagnieździć ją szatan, albo szukano kobiety, którą by można było po torturach spalić za czary, bo to ona swym urokiem spuściła zarazę na miasta i psie. Gdy w średniowieczu w Hiszpanii rządzili wyznawcy islamu, to poziom życia mieszkańców sąsiednich krajów katolickich to była przepaść. Gdy medycyna, kanalizacja, wykształcenie, dobrobyt w krajach islamu przeważał, bo Koran zachęcał do rozwoju nauki, a klerk głosił, że wiedza tego świata jako od szatana musi być zdławiona i dlatego Kopernik i Galileusz mało co nie spłonęli na stosie za to, że śmieli pysznie twierdzić, iż słońce nie krąży wokół ziemi. To była pycha. Tak jak dzisiaj, gdy mówi się o klerze i jego grzechach, to jest pycha. Płaci się tym katolickim teologom kolosalne pieniądze. W Watykanie jeżdżą najdroższymi samochodami, mają willę i tak dalej. Siedzą całe życie i wymyślają. I tak od stuleci, od ponad tysiąca lat, jedna z najbogatszych organizacji świata wymyśla różne bajeczki, by stworzyć tzw. zwany relatywizm moralny. Wszystko jest pięknie pouzasadniane u nich. Między innymi, że w średniowieczu tworzono szpitale i szkoły. A jak było na przykład porównując z islamem? Gdy nauka w islamie była poważnie traktowana, nie w średniowieczu to była przepaść pomiędzy katolicką nauką a tą islamską-arabską. Na przykład liczby arabskie po rozwinięciu matematyki w islamie używamy do dziś. Między innymi liczba zero, bardzo ważna liczba dla matematyki, no to, to te arabskie liczby są do dzisiaj używane. A w tym czasie kler katolicki walczył jak mógł z wszelkimi przejawami mądrości. Poza jakimiś niewielkimi wyjątkami, które ci katolicy teologowie potrafią wyciągnąć, jakiś papież interesował się planetami, to już zrobili z niego jakiegoś podejrzanego o opętanie, o kontakty z diabłem. Dopiero po utracie władzy politycznej katolickiego kleru nastąpił rozwój nauki na Zachodzie który obnażył wiele oszustw Watykanu jako najbardziej przestępczej organizacji w dziejach świata, głoszącej mity i kompletne bzdury tylko dla władzy i zdobycia złota. Tak to właśnie wyglądało. Potem Islam, gdzieś tam w średniowieczu się dobrze rozwija nauka, potem ta nauka w Islamie podupadła, nie tam różne... Błędy wady doprowadziły, że podupadła. Na Zachodzie, kiedy katolicyzm stracił władzę, zaczęła się rozwijać. Niestety rozwinęła się do darwinizmu, który ma bardzo wiele krzywd ludzkich i cierpienia, bólu. No na przykład no rozwinęli bomby nuklearne, rozwinęli to, tamto. Internet i media służą do ogłupiania ludzi. Więc wiele tych wynalazków służy też na krzywdę ludzką, ale jednak się to rozwinęło. Są też pozytywne aspekty. Rozwój higieny, wiedzę o zarazkach, o bakteriach, dostarczenie wody pitnej, dachu nad głową to przedłuża życie. To jest dobre. Tego za kleru katolickiego nie było. A wiele tych osiągnięć to właśnie miała kultura arabska, islamska medycyna, starożytną wiedzę o też w islamie przechowaną, islamskie tłumaczenie Arystotelesa i innych dzieł przedarły się na zachód i kościół katolicki został zdławiony. A głównie to druk rozwalił Watykan, czyli umiejętność pisania, czytania sporej liczby osób. Doprowadził do tego, że między innymi poznano Biblię i zauważono, że kler katolicki nie przestrzega nawet zasad biblijnych. Potem nauka pozwoliła zobaczyć, że ziemia nie krąży wokół Słońca, że sama Biblia to mitologia. I generalnie kler katolicki został obnażony przez zdobycie informacji. Dlatego tak lud w ciemnocie trzymano i nie pozwalano im za bardzo pisać/czytać. By zrozumieć, jak Watykan cofnął od starożytności świat, popatrzmy na liczby według różnych danych. Oto liczba procentowa zgonów w poszczególnych wiekach. W pierwszym wieku liczba procentowa zgonów wszystkich ludzi na świecie to było około 5%, w drugim wieku około 4%, w trzecim wieku 7% ludzi zginęło tam w wojnach, chorobach itd. Taka była liczba zgonów przedwczesnych, czwarty wiek to 4% zgonów. I teraz wchodzimy już w erę, kiedy Watykan zaczynał zdobywać władzę pełną polityczną w Europie, kiedy się zaczął panoszyć. W XI wieku skoczyło już do 16%. Było 4, jest 16%. W IV wieku 4, w XI wieku 16%. W XII wieku 21%. W XIII wieku to już była hegemonia najwyższa Watykanu, pełnia władzy. Ile zginęło ludzi? 29%. Prawie co trzeci. Człowiek zginął w różny sposób. Potem hegemonia Watykanu trwa, XIV wiek 33%. Zginęło, tu jeszcze zarazy doszły. W XV wieku, kiedy już powoli zaczęli się uwalniać, spęd katolicyzmu 17%, XVI wiek 17%, XVII wiek 22%, XVIII wiek 22%, XIX wiek 19%. Jak więc widać, te liczby już pokazują, ile pomogły szkoły i szpitale, skoro podczas hegemonii w Watykanu mamy XIII wiek 30%, XIV wiek 30%, to są zatrważające liczby. Czyli widać wyraźnie, że w czasach gdy Watykan nie miał pomp i nowoczesnych metod ludobójstwa, jak dzisiaj chrześcijańskie USA mordujące obecnie na potęgę, to w XII-XIV wieku przy dominacji papieży w świecie wojny religijne i rabujący rycerze, powracający po krucjatach, inkwizycja, głód z powodu zachłonności kleru, zaraz z powodu zacofanej medycyny, gdzie leczono zaraz ze stosami czarownic i pogromami Żydów i inne czynniki, niezależne od Watykanu, jak najazdy mongołów, dały nam śmierć jednej osoby na trzy. I tak Watykan jest osądzany według swych własnych słów. Teraz będziemy ich osądzać według ich własnych słów bo według egzorcystów, jak ksiądz dr Przemysław Sawa, pogańskie wierzenia jako w ukryty sposób szatańskie powodują zniewolenie, opętanie i śmierć. Czyli oni z miłości egzorcyzmują ludzi, bo uczestnictwo w pogaństwie, w niechrześcijaństwie powoduje opętanie, śmierć, choroby, nieszczęścia. Czyli znaczy to, że sumując Przemysława Sawę, rację bytu ma tylko ortodoksyjny katolicyzm dewocyjny, a resztę trzeba wyplenić jako straszliwe, wieczne niebezpieczeństwo z upiornymi, demonicznymi konsekwencjami już za życia. Do Przemysława Saby, wielkiego egzorcysty, trzeba też dodać teksty księdza doktora Dariusza Oko, który mówił o kościele Judasza, czyli tych, którzy w kościele katolickim nie są czyści rytualni i nie są zgodni z nauką Ewangelii i naukami Kościoła, a więc i zarażeni są obrządkami pogańskimi niebożymi. Według Dariusza Oko w kościele katolickim ci, którzy nie podążają drogą, są kościołem Judasza. Tak jak wśród 12 apostołów był Judasz, który niby był wśród apostołów, a był cały czas zdrajcą i Jezus już na początku swej misji ustalił, że on zdradzi, i on go wyda, to również w kościele muszą być Judasz, musi być kościół Judasza. No i tu mamy problem. Że właśnie takie obrządki czynią polscy katolicy. Takie właśnie pogańskie. Bo katolickie nawracanie ogniem i mieczem w X wieku plemią słowiańskich na terenach Polski nie dało rezultatów. I byli poganie, żyją dalej jak poganie, ale z maską chrześcijańską. Przecież ci Słowianie, którzy zostali ogniem i mieczem nawracani, przyjęli powierzchownie ten obrządek, ale te głębsze wierzenia swoje słowiańskie zachowali i bardzo szybko wtłoczyli te wierzenia pod postacią pozornego chrześcijaństwa. Czyli kościołem Judasza jest również sam ksiądz Oko i ksiądz Sawa, tylko omotany głupotą szatana tego nie dostrzega. Bo obchodząc polską Wigilię, wykonują starosłowiańskie zabobony, np. używając maku, miodu, grzybów, słodkiego kołacza, dwanaście dań czy sianka pod obrusem. I teraz weźmy przykład. Pochodząca od koła nazwa kołacz to dawne określenie ciasta obrzędowego, wskazując na bezpośredni związek z kultem solarnym będąc symbolem szczęścia i powodzenia. Tradycja wkładania w trakcie wieczerzy wigilijnej siana pod obróz istniała w czasach starosłowiańskich, co miało zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Cała Wigilia to pogańskie święto nie mające żadnych odniesień do Jezusa z Nowego Testamentu. 25 grudnia to święto solarnej urodziny Mitry, a Jezus miał się narodzić, gdy hodowcy zwierząt mogli nosować na dworze, czyli nie zimą, a na przykład na wiosnę. Czyli wszystkie te święta to, jest, to są jakieś pogańskie zabobony, a nie czczenie Jezusa. I teraz podam przykład. Jeśli obchodziłbym urodziny np. 4 grudnia kogoś, kto urodził się 25 kwietnia i jeszcze pomijał solenizanta, skupiając się nie na nim, a na magicznych obrządkach starosłowiańskich, to nie byłoby to uczczenie tej osoby, ale jej wzgarda. Czyli byłoby to takie, można powiedzieć, karykaturalne uczczenie Jezusa. Podobnie jak Jezusa czcili w Biblii według tej opowiastki, żołnierze Piłata bili go, wkładali mu koronę cierniową i mówili, witaj król żydowski. Tak samo ci obchodząc taki obelżywy obrządek 25 grudnia, kiedy Jezus się nie mógł urodzić. Pomija się Jezusa, liczą się prezenty, starosłowiańskie obrządki itd jest to wzgarda, jest to jakby świętokradztwo, jest to sprofanowanie Jezusa. Jest to zrobienie wszystko na przekór Jemu i Jego zasadom biblijnym. Żeby nie czcić obrazu i kultu bogini matki, jest tylko jeden Bóg i tak dalej. Wszystkie te zasady profanują, bezczeszczą świętego Jezusa. Są jakby odwrotnością. To jest tak jak witaj król żydowski nakładanie mu korony cierniowej 25 grudnia według zasad biblijnych. Oni to wszystko robią, katolicy. I protestanci też, na przykład kalwiniści, wierzą w choinkę i bombki. I teraz o demonicznej, według tej logiki, o doktora Sawy, Dariusza Oko i innych katolickich działaczy, w tym egzorcystów, to o tak zwanej demonicznej choince, lampkach, dziadku mrozie, opłatku tylko wspomnę. Polska Wigilia dlatego jest Polska, bo zwyczaje religijne plemion nadały jej odmienny charakter niż Wigilii w Brazylii, we Włoszech, Niemczech czy Australii. Według ortodoksyjnego rozumienia kleru wszędzie powinny być jednakowe obrzędy dla zachowania czystości rytualnej, by nie przemycać demonicznego pogaństwa pod pozorem czci dla Jezusa, jak słomka pod obrusem miała być według wykrętu symbolem stajenki. Oni to wszystko pięknie nazywali. Ci teologowie, którzy mają z tego zysk, żeby takie bajeczki wymyślać. Nie? No to jest symbol stajenki z kolei, słomka, nie? Ta pogańska, słowiańska. Jajko symbol narodzenia, czy coś tam, coś tam, nie? Starosłowiańskie jajko. Tak można cokolwiek pouzasadniać. Na przykład palenie słowiańskiego bóstwa zimowego Marzanny uznać za egzorcyzm odganiania diabła i ponazywać wszelkie stare gusła katolickimi interpretacjami. Co uczyniono, jak kult bogini matki, jako niby wdzięczność dla Bogu Rodzicy za zbawiciela, Kult obrazów, jako tylko manifestacja Boga? Czy kult przodków, jako świętych? Czy kult papieża, jako tylko zbożny szacunek? Wszystko pięknie ponazywali, no w tym są mistrzami. Ponad tysiąc lat się szkolili w obudzie. Czyli rozumując ich obłędem, polscy katolicy zatopieni w bogańskich rytuałach diabła są nieczyści. Czyli jako diabelscy są kościołem Judasza. A więc wą z Polski, bo tylko dla czystych rytualnie jest tu niby miejsce, jak głosił jeden z patronów polskich, ksiądz Piotr Skarga, każąc się wynosić z Polski protestantom jako odstępcom narodu polskiego. A faktycznie Polska to dziś kraj pogański, niebiblijny, a w gusła katolickie typu zmartwychwstanie Jezusa wierzy tylko 20% ludzi. To jest podstawowy dogmat wiary. Do Komunii Świętej przystępuje około 16% Polaków, a jest to podstawowy obrządek katolicki. Nie ma więc Watykan prawa do terroryzowania większości Polaków i wmawiania im, że ostatnie kilkaset lat ich panowania nad mentalnością ludzi to odwieczna, niezmienna tradycja. U nich tysiąc lat pobytu na terenach Polski, gdy przez pierwsze wieki i tak dominowały słowiańskie tradycje, to niby odwieczność. Panowanie nad mentalnością Polaków to proces narastający dopiero od ostatnich kilkuset lat. Ale dopiero za czasów komunistycznych, w latach 1978-1989, dało im się omotać większość Polaków na dobre, którzy, Polacy, nastroszyli swe piórka, jak ich rodak został papierem, Bo skoro innych tzw. sukcesów prawie brak, to trzeba było się jakoś podbudować. Podbudowali się swoim rodakiem, papieżem i katolicyzm w Polsce zdobył władzę. Najpierw przez dziesiątki tysięcy lat ludzie mieli jakieś swoje wierzenia, powstały te ludy słowiańskie, mieli swoje przez tysiące lat. Nie wiemy tego, bo to jest historia nieznana. Pismo się nie zachowało słowiańskie, więc nie wiemy jak to długo trwało, kiedy tu przybyli na tę ziemię, podbili tutaj ludy europejskie i, i zdominowali tutaj Indoeuropejczycy Europę no potem ich katole opanowali przez setki lat mordowano słowiańskich kapłanów, niszczono to nie udało się w pełni, bo starosłowiańskie wierzenia przeniknęły do kultu polsko-katolickiego i podczas zaborów też zachowywali się podle, bo byli bardziej za Austrią i Rosją, bo z nimi mieli interes, z Polską nie mieli żadnego interesu więc wspierali zaborców no i w końcu Gdzieś tam udało się wbić mit, że Polak to katolik zawsze i wszędzie a za komuny, kiedy niby Kościół pomagał w walce z komunistami gdzie ludzie byli obciążeni a tak naprawdę im to też dużo wmawiało CIA i Watykan, bo chcieli się pozbyć po prostu tutaj komunistów, bo nie chcieli mieć konkurencji Watykan bał się o swoje majątki, prawa a USA chciało mieć kolejną kolonię tutaj, podczas gdy jak porównać jak się żyło w pro Ekwadorze w latach 80 a jak się żyło w Polsce, to jest przepaść na korzyść Polski, więc to niby zło życia w komunistycznej Polsce było to ohydne, to miało upaść, zgadzam się, obrzydliwy system. Ale w a krajach, gdzie rządziły Stany Zjednoczone, które wspierał Wojtyła, żyło się w wielu krajach o wiele gorzej niż w Polsce. No ale udało się wmówić Polakom, że Polak to równa się zawsze katoliki wszędzie. Do jakiegoś stopnia jest to prawdziwe, bo Polak to znaczy obywatel stworzony ze słowiańskich plemion. Gdy wynarodowiono plemiona i stworzono z nich Polaka, w sumie katolika do jakiegoś stopnia, Natomiast nie ma czegoś takiego jak Polak. Są plemiona słowiańskie, które zostały zniszczone przez kościół katolicki i przez polonizację, która się odbywała częstokroć w przymuszony sposób. Do dzisiaj w przymuszony sposób próbuje się ostatecznie zniszczyć kulturę Kaszubów i innych. Nie można powiedzieć, że ktoś, kto należał do tych plemion słowiańskich, miał swoją kulturę, to musi być katolikiem i gdzieś tam jest na tych terenach Polski, gdzieś tam wtłoczony w tą Polskę. I tego tematu już w sumie nie omawiajmy, bo to by było za dużo. I teraz zapytajmy, jak się żyło, gdy Kościół katolicki pobudował te swoje szpitale, szkoły i rozwinął rzemiosła i miało być super. I rządziła miłość. Kiedyś chłop pod butem biskupów i szlachty nie miał dużych możliwości zmiany życia, bo jedyna edukacja, która mogłaby go do tego natchnąć, to obrazki w kościele i kazania z Ambon o szatanie. I o tym, że Pan Bóg dał mięso ludziom za pokarm i trzeba żyć tak jak Pan Bóg, czyli ksiądz przykazał, a co ponadto pochodzi od diabła. I tak chłopi w wyzysku, biedzie, brudzie, nałogach, chorobach, torturach, bezkarności elit, mentalnym poniżeniu dożywali około 30-40 lat albo krócej, jeśli jakiś biskup miał kaprys i ustrzelił tak zwaną swą własność ze strzelby bez żadnych konsekwencji prawnych. Skoro tak zwany Sąd Boży był w rękach kleru, to oni tworzyli tzw. sądy, w których karano. To był tak zwany Sąd Boży. Na klerze panowała zasada rączka, rączkę myje i sobie mogli robić co chcieli z ludźmi, mogli ich nawet ze spluwy zaszczelić, zabić, skatować i było okej. Okay. Nieprzypadkiem okres rządu Watykanu i papieża od IV do XIX wieku zwano Wiekami Ciemnymi gdy w porównaniu do pogańskiego Rzymu i Grecji sprzed IV wieku naszej ery cofnął się znacznie poziom życia, w tym gospodarka, budownictwo, kanalizacja, drogi, medycyna, edukacja, rozwój naukowy, prawo, walka z przestępczością, brak wojen, wolność religijna itd., gdy za papieży dominował analfabetyzm, walka z nauką, medycyną, drukiem, koleją żelazną, radiem itd., Potem dominowały spiski, intrygi, skrytobójstwa, egzorcyzmy, donosicielstwo, inkwizycja, potwornie torturująca i skazująca czasem do kilkunastu procent niewygodnych ludzi w kraju. Dominowała kara śmierci przez smażenie w ogniu, czy czasem kilkunastominutowe gotowanie żywcem w kadzi z olejem i smołą. Jedną z kar za odstępstwo religijne było kilkunastominutowe gotowanie żywcem człowieka w kadzi z olejem i smołą, by zwiększyć jego ból i strach społeczny, którzy widzieli, jak on się tam gotował w tej kalizole jemismałom gorącej. Dominował terror, dyskryminacja, pogromy, krucjaty wymazujące ze świata całe narody. Na przykład na północy Polski żyli tzw. Tak jaćwingowie, Prusowie. Nazwa prostu została, ale naród całkowicie został zniszczony przez polskich katolików i przez papieży, przez Rzym, który tutaj krucjaty robił. Nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa, no to śmierć dokonano ludobójstwa, potwornego ludobójstwa wielu ludów na terenie Północy Polski. Jeszcze raz powtórzę, Jaćwingowie i Prusowie na Północy Polski zostali doszczętnie wymordowani przez katolików. Podobnie jak hiszpańscy i portugalscy katolicy, pod okiem papieża dokonali ludobójstwa wielu narodów z Ameryki zwanych Indianami. Wiele ludów już nie poznamy, bo zostali doszczętnie wymordowani. Część poszła przez zarazę, ale jeżeli oni widzieli, że sprowadzają zarazę i niszczą, i nic nie robili, a się cieszyli, no to to ich też jest odpowiedzialność za to. Ale spora część to po prostu były okrutne, potworne mordy bandytów z Hiszpanii, Portugalii pod okiem papieża, który sam wymierzył granice pomiędzy portugalskimi a hiszpańskimi wpływami w Ameryce. Potem dominowały podwoje wojny, chciwość, korupcja, cudzołóstwo, pedofilia, zabobony, mity, legendy, tandeta, kiczowatość, nędza, zubożenie głód i choroby. Na zbrodniczych katolików wychowanych tak przez Kler spadało nieustannie przekleństwo, jak napady wikingów, turków, mahometan i mongołów. Umieralność dzieci do piątego roku życia to było około 30-60% zgonów. Katolickie gusła nie dały rady zarazem jak dżuma i tyfus i ginęła około połowa ludności, bo wiedza była torpedowana przez oszustwa religijne i biblioteka zawierająca 250 pozycji to był luksus i mało kto miał prawo nauczyć się czytać. Dopiero władze Kleru zniszczyło wynalezienie druku. Po tej katastrofie Kler, by zdobyć elektorat, udaje pełen miłości i nawet wyganianie diabła podczas krzyków ma być z miłości. Stracili władzę i nie mogą palić na stosach tak tzw. ludzi szatana. Chcąc, nie chcąc, muszą działać dziś bez mordowania. A przecież ich obecne egzorcyzmy i tzw. działania przeciw demonom bez inkwizycji i stosów są niepełne, jak grzyb bez kapelusza. Albo jak jedno skrzydło, którym się nie uleci w górę, gdy stosując ich sposób myślenia, u jednych trzeba demona dziko gromić, jak to robią podczas egzorcyzmów, wrzeszcząc: Idź precz szatanie! Demonie, wyjdź! A u innych trzeba by torturami wymusić spowiedź i spalić ich na stosie i to dopiero dałoby pełne, tak zwane, uwolnienie społeczeństwa od złych duchów. A to, co obecnie robimy, jest jałowe i bezowocne, gdy jak sami biadolą, szatan krąży nad Polską i światem, i oni nie mogą nic z tym zrobić. Na przykład ostatnio był płacz, że w jednym markecie można było kupić ser z wizerunkiem kozła za 6 zł i 66 groszy. Gdy 666 to liczba szatana, a kozioł to wcielenie diabła. I co mogli zrobić? Nic. Szatan rządzi. Można kupować lalki Hello Kitty, kucyki Pony, książki Harry Pottera i inne rzeczy demoniczne bezkarnie to można robić. Nawet gejów i Żydów obrażać nie mogą, bo zaraz sąd i kara. Demon aborcji szaleje, a nie da się tych kobiet pokarać. Świadkowie Jehowy żarżują po miastach. Imprezy techno dźwięczą, więc szatan triumfuje, a oni z samymi egzorcyzmami wiele nie zwojują. Dobrze, że chociaż mogli wygosić w Polsce po 1989 roku, część tak zwanych heretyków poprzez swą sektofobię, czyli celowe wytworzenie nienawiści do mniejszości religijnych jako niby groźnych sekt, więc dzięki temu już jest lżej im na sercu. No już część tego szatana udało się zniszczyć. Nie, przedstawiono mniejszości wyznaniowe jako groźne sekty. Sektofobia pomogła część szatana wyplewić ze społeczeństwa. To już im się udało, bo oni tak naprawdę dążą do wyplewienia wszędzie szatana. No. Ale na razie im się nie udało, jak w średniowieczu, wymordować karzełków. W średniowieczu nawet czasami karzełków mordowano jako takie wcielenie demonów. Tego im się nie udało. Udało im się tak zwane zniszczyć tak zwanych heretyków, Świadkowie Jehowy, Harry Krishna i inni Sambici kopani. To im się udało nie zbudzić nienawiści, niszczyć mniejszości wyznaniowe, zniszczyć ruch mistyczny w Polsce, ten demoniczny według nich, bo jedyny ruch duchowy to jest ten katolicki, ten mszy, mszy i tam gdzie taca kościelna. Teraz rozumiemy skąd taka nostalgia u fanatycznych katolików do czasu średniowiecza, kiedy miało być cudownie, rzemiosło było, szpitale i inne dobrodziejstwa kościoła. Bo czyż ten Bóg, który powiedział w Biblii miłuj rodaka swego i Boga stałego serca nie powiedział też czarownicy nie dasz żyć? To przecież puzzle do tej samej układanki biblijnej. Żeby zobaczyć cały obraz i wcielić go w życie trzeba robić jedno i drugie. Oddać się w poddaństwo literom grupy Chrystusa jako miłujące ślepe baranki i mordować inowierców i niepasujących do układu. To głosi Biblia i to trzeba robić. Jedno i drugie z Biblii. Miłość, która nie wyklucza mordowania odstępców. By to lepiej zrozumieć, podajmy cytaty z Biblii. Teraz podam przekład Nowego Świata, Świadków Jehowy, którzy byli jedną z grup prześladowania przez Kościół Katolicki jako konkurencja. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, pierwszy dziewiętnasty werset, przekład Nowego Świata. Jeśli powstanie pośród ciebie jakiś prorok lub ktoś, komu śnił się jakiś sen i ukaże ci znak lub proroczy cud i spełni się ten znak lub proroczy cud, o których ci powiedział, mówiąc, idźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie wolno ci słuchać słów tego proroka ani tego, komu śnił się ten sen. Gdyż Jehowa, wasz Bóg, wystawia was na próbę, by się dowiedzieć, czy miłujecie Jehowę swego Boga całym swym sercem i całą swą duszą. Macie chodzić za Jehową, swym Bogiem, i macie się Go bać, i macie przestrzegać Jego przykazań, i macie słuchać Jego głosu, i Jemu macie służyć, oraz do Niego macie lgnąć. A ów prorok lub ten, komuś nim się sen, ma zostać uśmiercony, namawiał bowiem do buntu przeciwko Jehowie, waszemu Bogu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewolników by sprowadzić Cię z drogi, po której Jehowa, Twój Bóg, nakazał Ci kroczyć. I usuniesz zło spośród siebie, gdy Twój brat, syn Twojej matki, albo Twój syn, lub Twoja córka, lub Twoja umiłowana żona, lub Twój towarzysz, który jest jak Twoja dusza pokrojomu, próbował Cię zwieść, mówiąc, chodźmy i służmy innym Bogom, których nie znasz ani Ty, ani Twoi prajcowie”. Jakimś Bogom ludów, które są dokoła Was, tych blisko Ciebie lub tych daleko od Ciebie, od jednego krańca tej ziemi po drugi krańc tej ziemi, nie wolno Ci przychylić się do Jego życzenia ani Go posłuchać, ani nie powinno się użalać nad Nim Twoje oko, ani nie wolno Ci okazać współczucia, ani Go chronić, lecz bezwarunkowo masz Go zabić. Najpierw ma się na niego podnieść twoja ręka, by go uśmiercić, a potem ręka całego ludu. Czyli na przykład ojciec musi zabić własnego syna, tylko dlatego, że nie wierzy w bożka Izraela, czyli tego jachwi, jachwę. I ukamienujesz go kamieniami i umrze, ponieważ usiłował odwrócić się od Jehowy, Twego Boga, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewolników. Oczywiście kara śmierci kamieniowania to była jedna z bardziej obrzydliwych, kiedy ofiara powoli umierała. Dopiero potem rabini wpadli na pomysł, żeby dawać jakiś narkotyk, który uśnieżał ten ból. Niemniej jednak sam przykład, w jaki sposób dokonywano kary śmierci na ludziach, którzy nie chcieli wierzyć w Bożka Jachwę, jest odrażająca. Czytam dalej ten przykład Świadku Jehowy. Można sobie też sprawdzić to w innych przykładach, których jest bardzo podobnie jak na przykład w katolickich. Wtedy cały Izrael usłyszy i się przelęknie, i nie będą ponownie czynić pośród ciebie niczego takiego jak to zło. Jeśli usłyszysz, że w jednym z Twoich miast, które Ci daje Jehowa, Twój Bóg, byś tam mieszkał, powiedziano, wyszli spośród Ciebie nic ponie, żeby próbować odwrócić mieszkańców swego miasta, mówiąc, chodźmy i służmy innym bogom, których nie znaliście to będziesz szukał i dociekał i dokładnie wypytywał. I jeśli ta rzecz się potwierdzi jako prawda, że dopuszczono się pośród Ciebie tej obrzydliwości, to mieszkańców tego miasta masz bezwarunkowo wybić ostrze miecza, zarówno je samo, jak i wszystko, co jest w nim, oraz jego zwierzęta domowe przeznacz na zagładę od ostrza miecza, a cały łup z niego masz zebrać na środku jego placu. Miasto zaś oraz cały łup z niego spal ogniem jako cało palenie dla Jechowy, Twego Boga. I niech się ono stanie rumowiskiem poczas niezmierzony. Nigdy nie ma zostać odbudowane i nic uświęconego pod klątwą nie ma przygnąć do Twojej ręki, żeby Jechowa mógł zaniechać swego płonącego gniewu i okazać Ci miłosierdzie i cię rozmnożyć, tak jak przysiąg Twoim praojcom. Masz bowiem słuchać głosu Jechowy, swego Boga przestrzegając wszystkich Jego przykazań, które Ci dzisiaj nakazuje, wyczynić to, co słuszne w oczach Jechowy, Twego Boga. No, w katolickiej Biblii będzie w oczach Pana, Twego Boga. No, ale za tym Pan jest tak naprawdę J.H.W.H. cztery literki, czyli Jachwę, Bożek Izraela, Jachwi, już nie można to odczytać. I tutaj pięknie widać, że z jednej strony mówi się o miłości do Boga, o miłości do ludu, do, do prawa, a z drugiej strony jest to całkowicie zbieżne z zabijaniem, mordowaniem ludzi, którzy nie chcą być bezkrytycznie podporządkowani jednej słusznej pierze w Bożka Jachwę. To samo było za Watykanu. Identyczne prawa ze Starego Testamentu wzięte. No i zawsze, zawsze, kiedy Kościół Katolicki zdobędzie władzę polityczną, prędzej czy później te cytaty znowu powrócą na światło dzienne. Teraz nie mają możliwości i udają barankowatych, bo dzięki temu zdobywają elektorat. W innym wypadku ten cytat wyskoczy na plan pierwszy. No bo kapłani w ten czas mają monopol religijny i działają. No W sumie co mogli zrobili, na przykład rozbudzając sektofobię, dokonali właśnie takiego wyniszczenia tak zwanych heretyków, na przykład Mnie Mistyka, z tego narodu. My tu nie mamy miejsca. Miejsce mają tylko oni, kościół katolicki i nie mogą też użyć tych religii, które mają umocowanie polityczne jak kościół kalwiński, kościół luterański, buddyzm polityczny i tak dalej, islam, nie mogą tego ruszyć wprost. Pokątnie atakują, szczują, ale wprost nie mogą, bo by wiązało się to z poważnymi konsekwencjami na arenie międzynarodowej. Więc ich ekumenia jest bardzo wyselekcjonowana do grup, które mają umocowanie polityczne. No i teraz czytamy dalej Biblię. Oto kiedy trzeba uciąć rękę kobiecie, Piąta Mojżeszowa, 25 rozdział, 11-12 werset, według mojego tłumaczenia. Tak szamotać się będą mężczyźni, mężczyzna i brat jego, i zbliży się kobieta jednego, by wyrwać mężczyznę jej z rąk bijącego go, i wyciągnie rękę jej, i chwyci wstydliwe części jego, odepniesz rękę jej, nie będzie miał litości Twe oko. Czyli jeśli dochodzi do bójki dwóch mężczyzn i kobieta wejdzie pomiędzy nich i najprawdopodobniej nawet przypadkowo dotknie narządu płciowego tego drugiego mężczyzny, należy jej uciąć rękę. To jest jeden z przykładów biblijnego prawa. Kiedy należy spalić kobietę? Pierwsza Mojżeszowa, 38, rozdział dwudziesty czwarty werset. I było jako od trzech miesięcy powiedziano Judzie, by mówić: dopuściła się nierządu Tamar, synowa twoja, i już oto brzemienna jest przez nierząd. I powiedział Jehuda: przyprowadźcie ją i spalcie. Czyli w momencie, kiedy synowa jego, Tamar, zaszła w ciążę z powodu związku nieuregulowanego przez tamte prawa, można powiedzieć, że przez cudzołóstwo, przez jakąś niewierność, przez jakiś przelotny związek. No to Jechuda, czyli Juda, ten z plemienia judy, ten protoplasta tego rodu kazał ją spalić. A przecież sam Jezus jest z plemienia Jechudy, z plemienia judy. Mówi się o nim lew z plemienia judy. Z plemienia Jechudy, dosłownie po hebrajsku, to jest Jechudaj. No i ten jego protoplasta, Jechuda, z którego to Jezus jest z plemienia, kazał kobietę spalić za to, że miała, nazwijmy to, Benkarta według katolickiej nazwy, czyli dziecko bez związku. Czyli musimy uważać, bo jak Kościół Katolicki dojdzie do władzy, to ten cytacik znowu wyskoczy i będą palić kobietę, która bez związku ma dzieci. No i teraz już słynne druga Księga Mojżeszowa, 22 rozdział 18, werset. Każdy sobie to może sprawdzić na internecie. Tam jest kilkanaście przykładów, jak dobrze poszukać i se znajdzie. Mój przykład: Czarownicy nie dasz żyć. Czarownicy to jest mkaszfach, nie to znaczy lo, dasz żyć to teha Czyli po hebrajsku czytam. Mekaszfach, lo, tehajech. Trzy słowa. Czarownicy to jedno. Nie, lo, dasz żyć to jest jedno słowo po hebrajsku. Czyli można powiedzieć czarownicy nie użyciomisz. W języku hebrajskim jest jedno słowo, my potrzebujemy dwa słowa, dasz, żyć, ale to jest jedno słowo w języku hebrajskim. I teraz przeczytam, jak za czasy dominacji kościoła katolickiego, kiedy dominował kościół katolicki gdzieś w średniowieczu i potem jeszcze, bo tam są różne te epoki, no ale mówimy to generalnie jako średniowiecze, tak upraszczając troszeczkę, jak średniowieczna katolicka Biblia księdza Jakuba Wójka oddała to. Czarownikom żyć nie dopuścisz. Między innymi właśnie, czytając Biblię Wójka, czarownikom żyć nie dopuścisz, palono potem na stosach ludzi. To był właśnie ten, ta biblijna podstawa. Jeszcze raz powiem, to jest druga Księga Mojżeszowa, 22, rozdział 18, werset. Każdy sam może sprawdzić. Czarownikom żyć nie dopuścisz. Teraz, żeby ukryć fakt zbrodniczości Biblii, no to obecna katolicka Biblia warszawsko-praska rozmywa to jasne poselstwo Boga Ojca Jezusa. To jest poselstwo Boga Ojca, tego miłosiernego Jezusa. Nie pozwolisz żyć swobodnie czarownicom. Czyli oni to już oddali sprytniej. Nie pozwolisz żyć swobodnie czarownicom. Dodali słowo swobodnie czyli że już tu nie ma takiego, że nie pozwolisz żyć, czyli biologiczna zagłada, co jest oczywiste z tekstu, ale już warszawsko-praska katolicka Biblia księdza stara się to ukryć, dodając słowo swobodnie. Nie pozwoli żyć swobodnie czarownicom, czyli że czarownice już nie będą mogły swobodnie działać. Nie tak jak kościół katolicki gdzie się nie daje swobodnie działać, tylko wygania demony, straszy katolików, żeby nie chodzili na wróżby i itd., robimy dalszą egzegezę Biblii, nie? no bo jednak musimy się jakiegoś źródła uchwycić. nie, To ja wiem, że to jest może męczące, ale bez tego trudno to ruszyć. Inne teksty to miłosierdzie dla obcych narodów. Piąta Księga Mojżeszowa, czyli po hebrajsku piąta Mosze, 20 rozdział, 16-17 werset. Natomiast z miejscowości narodów tych, co Jachwiele Twój daje dla Ciebie własność, nie zostawisz żywym całości dechu, Tak ucheremisz, czyli naznaczysz do zagłady, ucheremieniem ich. Co znaczy, że ten jachwi, od HWH, twój, daje ci ziemię Keananu i tam są różne ludy, narody. Co trzeba z nimi zrobić? Ucheremić ich, czyli naznaczyć do zagłady, wymordować. I teraz są wymienione te różne grupy etniczne, które konkretnie trzeba wymordować. Hiti, Hetytów, znany lud, Emori, Knaani, czyli Kanańczyków, Prizi, Hiwi, Jewusi, Jewusytów, Hiwitów, to można różnie odczytywać, bo tekst hebrajski ma tylko spółgłoski, i samogłoski sobie już dodajemy różnie, i czasami one są rozbieżne. I na końcu tego cytatu jest: Co jak nakazał ci Jachwi, Ele Twój? Tu już jest wyraźnie. Co jak nakazał Ci Jachwi, Ele Twój? Tych trzeba wymordować. Potem trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział, 28-29 werset. Wszakże całość heremu, co u heremi, czyli da jako herem, mężczyzna dla jachwi, z całości, co jest jego, z ziemianina, czyli człowieka i zwierzęcia i z pola posiadłości jego, nie będzie sprzedane i nie będzie wykupione. Całość heremu, czyli tego naznaczenia do zagłady, to czystość czystości on dla jachwi. Całość heremu, co u heremi się z człowieka, nie będzie on wykupiony, uśmierceniem uśmiercony będzie" co można też oddać lub każdy człowiek naznaczony jako herem nie może być ocalony, lecz niechybnie ma być zabity. Widzimy tu też ofiary z ludzi dla jachwi. Czyli jeżeli ktoś, jakiś człowiek jest naznaczony do zagłady przez jachwi, jakby na ofiarę dla jachwi, no to taka osoba nie może być w żaden sposób wykupiona przez jakieś zwierzęta, przez okup. Ma być niechybnie zamordowana. No to jest trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział, 28, 29 werset. Niech sobie to każdy sprawdzi, nawet w katolickim przekładzie. Ja tu bardziej dosłownie staram się przetłumaczyć, żeby potem nie było cyrków jak Biblia Warszawsko-Praska, która mówi, że nie pozwolisz żyć swobodnie czarownicom. Nie, oni tak wszystko potrafią pięknie w przykładach poprzemieniać pod swoją modłę. Czytamy dalej, piąta Mojżeszowa, 17 rozdział, 12 werset. I mężczyzna, co czyni w zuchwałości dla braku słuchania dla kapłana stojącego, by służyć tam, jachwi elątwym, czy sędziego, i umrze mężczyzna, ów, i wyplenisz złej Izraela, i cały lud usłyszy, i będzie się bał, i nie będzie zuchwały już. Każdy, kto się sprzeciwi kapłanowi lub sędziemu, ma być niechybnie zabity. Kolejne prawo, które było dobrze stosowane w średniowieczu.